Cześć Boże Państwu! Dobra nowina Dziesięć tysięcy murzynków bambo 571. prolegomena do odrzydzania pomyśli księdza profesora Tadeusza Władysława Pieronka byłego biskupa pomocniczego sosnowieckiego po Magdalence. Siema Izrael, słuchaj Polsko, fascynacja obłędem 124, F. Stefan Kosiewski, PDO 243, oświecenie chanukowe. Pan Bóg dokonuje cudów w pokoleniu Dudy, zarys, estetyki Hazarów, kanto 643, rzymskimi. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem autor. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy zadymiona przez sztuczną mgłę, wywołaną mafijną aferą Glińskiego, milionami wyprowadzonymi na słupa fundacji czartoryskich, jak wcześniej większa afera Walędziaka Ponad 600 milionów złotych wyprowadzonych ze ZUS-u ściemniona przez aferę Ambergold zapisaną na słupa plichtę Stefańskiego, przez aferę Morawieckich na Solidarność Walczącą, Wojsk Ochrony Pogranicza, PRL-u, oddział we Wrocławiu i Fundację Wolności Ambasadora PRL WSA Koźmińskiego, Fundację Batorego, Sorosza, Skoku Wołomin, Panamy, Poloczka i Rostowskiego, referendum Dudy i wybory samorządowe 2018 bez pożydecznych idiotów do zasiadania w komisjach wyborczych. Nie ma chętnych. Ściśnięta po pedofilsku przez heretycki tak samo jak stary i chory na raka płuc antychryst Bergolio z piemąckich Żydów. Jak zażydzony w stu procentach episkopat Polski, ojczyzna Polaków Ustawiona między dżumą dogorywającego na raka trzustki Kaczyńskiego, a zarazą skurwionego nepotycznie Tuska i Szetyny, z handlem kobietami, trupami i narkotykami na Dolnym Śląsku. Przyjmie brana od tyłu przez Żydów i pedałów Polska czterdzieści tysięcy przesiedleńców murzyńskich z Izraela? Pomyśli księdza profesora Tadeusza Władysława Pieronka, biskupa pomocniczego sosnowieckiego przez parę lat po Magdalence, która była bandycką zmową żydoubeckiej sitwy związku zbrojnego Jaruzelskiego i Kiszczaka z trockistowskimi żydomasonami. Loży Kopernik z koru i obrzydliwymi agentami służby bezpieczeństwa, donoszącymi na bliźnich za Judaszowe srebrniki. Tytułem wprowadzenia: Poema TW kanonista w dystychach. Rzeczpospolita przyjaciół Dudy Iglińskiego, Glińskiego z pomazania w Sejmie tabletem Kaczyńskiego. Dostanie z pewnością do rąk własnych magistra historii Morawieckiego na solidarność walczącą, starego M, niemniej mniej przemieszczeńców moralności Kalego od dziesięciu tysięcy Republiki Federalnej Niemiec, sekciary ewangelickiej Merkel z programu pomocowego TV Erika. 40 tysięcy z Izraela sprzymierzonego z Brukselą. I prozą lepiej chyba, żeby Andrzej Duda nie miał już nigdy w życiu tak zwanych nowych pomysłów na ulepszenie Rzeczpospolitej przyjaciół Izraela i Ameryki w Polin. Izrael chce pozbyć się 40 tysięcy nielegalnych imigrantów z państw czarnej Afryki, niepotrzebnych do niczego w Izraelu chce wysłać do Niemiec, a także do innych krajów Unii Europejskiej dziesiątki tysięcy młodych ludzi, nie posiadających żadnego wykształcenia, wyuczonego zawodu, hydraulika czy pomocnika na budowie chociażby, nie mających żadnych dosłownie w życiu perspektyw na ulicach Polin, przed marnym końcem Andrzeja Dudy w polityce. Twórcy Rzeczypospolitej pospolitej przyjaciół, syna żydówki z domu Milewska, jak żydokomunistyczny generał Milewski od afery żelazo. Czy mogą tacy? nie okradani jeszcze, ale już wytypowani do robienia za ostatnich najgorszych gojów, pariasów, niedotykalnych w Polsce hindusów, ściągnięci do naszej ojczyzny przez sitwę kryminalistów z WSI, prowadzonych przez oficerów tajnych służb generała Gruby i Kiszczaka? Czy mogą tacy ofiary międzynarodowych przesunięć całych populacji. Nie w porę i nikomu do niczego nieprzydatni w Izraelu wylądować w Polsce z rozdzielnika Brukseli? Informowaliśmy o tym 4 kwietnia bieżącego roku pytając w magazynie SOWA po co właściwie leci w najbliższych dniach owa pani minister Kępa na Bliski Wschód, koordynator z ramienia rządu Morawieckiego do spraw pomocy humanitarnej i spraw uchodźców? A poleciała w towarzystwie pani wicepremier Szydło. Czy jadą może Beaty dwie po odszkodowanie za limuzynę rządową skasowaną w drodze nacisku fizycznego przez auto izraelskie w katastrofie drogowej Szydło w Jeruzalem Nie po odszkodowanie pojechały. Tymczasem premier Netanyahu został przesłuchany bezowocnie przez prokuratora w prywatnej, własnej sprawie, która nie miała pozornie nic wspólnego ze skasowaniem nieszczęsnego samochodu rządu polskiego w Izraelu. Coś tam Binyaminowi bibi dla wtajemniczonych swoich Zarzucono dla Picu niezgodnego z prawem państwa syjonistycznego, świętującego dzisiaj inaczej, niżeli Palestyńczycy arabscy obchodzą siedemdziesiątą rocznicę wypędzenia ich ojców i dziadów z ojczyzny. Miejscowych, osiadłych na Bliskim Wschodzie od kilkunastu przynajmniej stuleci, w dniu jubileuszu pogonienia głównie za sprawą komend wydawanych przez obcych oficerów przybyłych na Bliski Wschód w mundurach Wojska Polskiego ze Związku Sowieckiego z generałem Andersem, ojcem pełnomocniczki premier Szydło, do spraw latania tam i z powrotem do Ameryki, jak ta chora, po wypadku opancerzonej limuzyny, szydło, latała z Krakowa do Warszawy transportowymi samolotami Wojska Polskiego. Kilkadziesiąt razy. A obecnie premiera Morawieckiego, pełnomocniczka o żydowskim nazwisku Kosta, po zmarłym mężu używająca w Polsce nazwiska ojca Anders, do sprawy bezcelowego i bezowocnego latania na koszt narodu polskiego siedemdziesiąt razy jubileuszowe, żydowskie siedemdziesiąt razy. Tam i z powrotem do Stanów Zjednoczonych w klasie latania biznes, geszeft po żydowsku. Widzisz, mowa o wyszkolonych po polsku oficerach, którzy zgłaszali się do polskiego wojska pod polskimi nazwiskami, składali złamaną wnet przysięgę wojskową na wierność Rzeczypospolitej ze zamiarem zdezertowa zdezertowania, tak, z wojska polskiego w Palestynie, pod bronią i z ciężarówkami, to znaczy dokonując zajęcia cudzego mienia. Talmud nazywa mienie gojów porzuconym, niczyim i nie widzi grzechu w tym, żeby podnieść z ziemi mienie niczyje, porzucone. Uzbrojenie zagłupione ze Skarbu Państwa II RP Narodu Polskiego w celu prowadzenia wojny przeciwko okupantowi Polski III Rzeszy Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Adolfa Hitlera. Za które to uzbrojenie zagrabione zapłacił rząd RP w Londynie na emigracji Wymieniając wcześniej na dolary i funty, tony złota państwowego, wywiezione przed wrześniem 39 przez żydowskiego ojca, ministra Jacka Rostowskiego, Wincent Rostowskiego, dwojga nazwisk, komandosa, zrzuconego po Magdalence 89. niejako z powrotem w rodzinne strony razem z Radkiem Sikorskim i z nowymi zadaniami do wykonania, głównie na tak zwanej osi geszeftu Polska-Panama. Nie dały naszkicowane tu z konieczności pokrótce tylko Okoliczności i twarde fakty, bynajmniej prezydentowi Dudzie, aczkolwiek w stylowym kapeluszu kowbojskim dzisiaj, czarnym w samo południe, 27 stopni we Frankfurcie nad Menem, oraz premierowi Morawieckiemu, tradycyjnie już bez pierwszej damy z łasiczką, rządu morawieckiego ukrywanej żenująco przed Polakami, jak gdyby nie chciała się mieszać do brudnej roboty męża, a tylko korzystać materialnie, finansowo, obrastać dobrami, domami, nieruchoma, jak zdobywane nieruchomości ogólnopolskie podobna z wyglądu do salci trojaka na Węgrodzie w Czeladzi. Wiecznie w peruce na głowie łysiejącej nie przyniosły prolegomena dotychczasowe asumptu do wystąpienia przez bankstera z tytułem zawodowym magistra historii i specjalnością upoważniającą takiego do nauczania przedmiotu historii, w zlikwidowanych gimnazjach, jako facet z jajami, jak o Hitlerze wyraził się Witkacy niemądrze w książce o homoseksualnych 622 upadkach Bunga do pokazania się w stosunkach z premierem państwa Izraela, z roszczeniami państwa polskiego o zwrot mienia od bogatego już, nie rolniczego z kibucami, ale przemysłowego państwa Izrael, które sytuowane jest przez firmy rankingowe na 24. miejscu globalnie, pod względem osiąganego PKB, jakieś 300 miliardów euro rocznie. Ale nie dało to jeszcze także prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu prawa do przekazania na karitas chociażby połowy z tego, czego żydostwo amerykańskie domaga się od narodu polskiego nie za ten ukradziony wojsku polskiemu sprzęt wojskowy, który stanowił w końcu podstawę do utworzenia zbrojowni Hagany, pod brytyjskim protektoratem, za czynu sił zbrojnych syjonistycznego państwa Izraela, którego premier, przesłuchany obiektywnie, bez konsekwencji, wyraził się dzisiaj w przemówieniu publicznym negatywnie o rządach sąsiednich państw arabskich, Libanu i Syrii którym odgrażał się nie pierwszy raz prawdziwą wojną, nie hybrydową, że jeśli chcą, to dostaną nauczkę kolejny raz. Czy kryptosjonistyczna, prożydowska globalnie i proizraelska Polska, Morawieckiego, Kaczyńskiego, Szetyny i Tuska wywali Smolara z fundacją Batorego, jak Orban wywalił Sorosza z Węgier? Czy upomni się jeszcze warszawski rząd o odszkodowanie zamienie stracone przez naród polski i państwo polskie w czasach II wojny światowej, światowego żydomasoństwa przeciwko Niemcom na Bliskim Wschodzie? bardziej przyjacielskich i stosownych stosunków ze syjonistycznym, apartheidowym państwem Izraela, Polska apartheidowa ukrytego żydostwa nie będzie już przecież za Boga nigdy w życiu swoim miała. To jest pora działania sądzenia się ostatecznego ze żydostwem które z gojami się nie liczy. Czy sitwa trzymająca w Polsce władzę będzie musiała się zadowolić w końcu tym, co jej skapnie ze stołu bogatego żydostwa na Bliskim Wschodzie? Dostanie burmistrz Budka w Czeladzi, tak samo jak kanclerz Angela Merkel, jedynie kontygent dziesięciu tysięcy przesiedleńców z Bliskiego Wschodu i będziemy wszyscy radzi razem z Radą Miejską Czeladzi, która nie będzie sobie umiała na miejscu poradzić z czarnymi przybyszami, nowymi mieszkańcami Czeladzi, dla których nie opłaca się wydobywanie czarnego złota na pokładzie 600 metrów pod poziomem Węgrody, do rąk własnych kryptosyjonistów pobrudzonych nagrodami nie wiedzieć za co, wypłaconymi sobie dostaną gorące, przyjacielskie dłonie ludzi niesplamione w życiu żadną pracą. Księża rzymskokatoliccy w Polsce po pobłogosławią zawierany związek serdeczny Konkordia Gojów z Pariasami. Kochajcie się, towarzysze kochający inaczej. Kochajcie się z murzynami z odnalezionego plemienia Izraela. Szalom, szalom, dzisiaj piątek, za tym git szabes, kot mituns którzy mamy czyste ręce po oblucyjnym przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego i możemy za jego przykładem brać do buzi, nie do ręki, złączeni komunistycznym ściemnianiem, zadymianiem brudnej roboty, ukrywaniem perfidnie przed Polakami i Żydami uczciwymi, nie tylko na Bałutach w mieście Łodzi i na Węgrodzie w Czeladzi, z uczciwymi Żydami Tuska podającymi się za Kaszubów i uczciwymi Żydami robiącymi za tak zwaną mniejszość niemiecką na Śląsku, wilamowicami dwuosobowo, cudownie rozpatrywanymi przez Komisję Sejmową, jako mówiący różnymi językami, napełnieni duchem świętym po polsku i po wilamowicku, mocnymi w czubie, pragnącymi na upartego żyć po dobroci i w najlepsze z Polakami w takiej samej demokracji, jak współżyją pokojowo ze żydowskim okupantem od siedemdziesięciu lat, Arabscy, Palestyńczycy, miejscowi na Bliskim Wschodzie, Semiccy, bracia, młodsi, JP2. W apartheidowym państwie syjonistycznym, utworzonym przez ojców Izraela, którzy wywędrowali z Dolnego Śląska, Wałbrzych, Bielawa i tak dalej, po zlikwidowaniu żydowskiego życia zorganizowanego na ziemiach odzyskanych dla chrześcijan kościołów wschodnich, których miłosierny Szetyna ze żydomasońskim ujazdowskim przyjmą w drugiej transzy jako 30 tysięcy Samarytan, Obediencji tradycyjnej światła ze wschodu, jak przyjęto przed laty na Dolnym Śląsku żydowskich uchodźców z Grecji, żeby Eleni wypełnili radosnymi śpiewami przestrzeń w limuzynach ojca Hejmo, pardon, ojca Rydzyka w Toruniu, kanonika Kopernika Bóg z wami! faryzeuszami. Przyjmijcie czarnych szabezgojów na plebanie, w gminach żydowskich, parami. Może coś z tej ruchawki wolnomularskiej? Przemieszczenia warsztatowego populacji homoseksualnych urodzi się jeszcze? Zapisane ludzkości w Nowym Testamencie Jarosława Kaczyńskiego, który spowiadał się u Smolara, we fundacji Batorego i obiecywał solennie radykalne wykończenie skrajności. Dokonał swojego. Rozpoczął ucztę Baltazara od przystawek partyjnych. Pożar Giertycha i Lepera. A wkrótce trzustka mu pęknie z obżarstwa i zostanie po Jarku kupa smrodu w ezoterycznym eterze z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski. chanukowe. prolegomena do odrzucania, pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Uwaga 243. Pan Bóg dokonuje cudu w pokoleniu Dudy. Fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski. Zarys estetyki Hazarów, Kanto 643, rzymskimi, czyta z Frankfurt nad Menem, autor. Prezydent RP, dr Andrzej Duda, czwartego dnia świętowania Hanuka. W roku pierwszym robienia za głowę państwa w byłem pałacu namiestnikowskim na krakowskim przedmieściu przywitał byłego przewodniczącego Knesetu Szewacha Hawajsa. Byłego także ambasadora wielkiego Izraela w RP Hedrańskie Erec Izrael Haszlema, dokonując przy tej okazji rozkodowania publicznego wiedzy ezoterycznej przekazywanej dotychczas wtajemniczonym przez wtajemniczonych, a także przez niewtajemniczonych, różnie w naukach bywa, z pokolenia na pokolenie z matki na syna w pokoleniach nazywanych po ojcach imieniem Benka z Bytomskiej, Danka z Hanki Sawickiej, Lewego i tak dalej. Duda stawia cezurę między Republiką Kolesiów a Rzeczpospolitą Przyjaciół. To taki tytuł. W charakterze, i dalej czytamy, w charakterze populistycznym bardziej niż naukowym, albowiem wystąpienie Dudy przekazane zostało ustnie, we formie luźnego gadanego, którym jewa zazwyczaj dla przykładu na podorędziu Kaczyńskiego. Zawsze poskładany Macierewicz, Antek, Były trockista i korowiec, Harcerz Naimskiego z czarnej jedynki, Nie mieszać z dwójką Piłsudskiego, Kontrwywiadem cesarsko-królewskim Austriackiego zaborcy, Ukryty Żyd, przechszta, Frankista z czerwonego harcerstwa Kuronia, Trotskistowski szef ruchu katolicko-narodowego bywały z Herodami w Czeladzi na Węgrodzie w roli chłopca do ubijania przez młodych opozycjonistów z bandy Borysa Budki którzy robią za Vox Populi w Multiwersyteatę Herody, Herodę Szpilfon Stefan Kosiewski na spotkaniach ze zaginionymi pokoleniami, bardziej zakonspirowanymi w stanie wojennym Jaruzelskiego od rodzinnej Solidarności Walczącej Morawieckich i wolnych związków zawodowych syjonistycznego bojowca w marcu 68, Borsuka represyjnie zesłanego z Gdańska na studia do Lublina na KUL jak posłanka krzywonos gnębiona ukrywała się po nocach w konspiracji tramwajarzy przed własnym małżonkiem, zomowcem w rodzinie, wycofana przez ten mundur i pałę starczą ze służby w komitecie strajkowym dla dobra służby bezpieczeństwa po strajku w Stoczni Gdańskiej, żeby miała dzisiaj poza tym, co kasuje za posła, jeszcze 6,5 tysiąca, Emerytury, nie licząc sortów mundurowych, trzynastki, czternastki kuponów obcinanych za udziały w łamaniu demonstracji ulicznych Polaków i katolików dobrych, jak ksiądz Popiełuszko, bo martwych, kasowanych. Jak procenty za penetrację od wewnątrz organizacji KPN-u Słomki i Moczulskiego, TW Zapalniczka, wojny i pokoju buska donosił ubowcom pod kilkoma pseudonimami, spółdzielni kominiarzy Walędziaka, Tuska, Majki, Kręcisza, Dziwisza, czy herisza z piasków. Pozbawione ornamentacji stylistycznej przemówienie Andrzeja Dudy dalekie było od arabeski czy pełnej makaronizmów i latynowskich wtrąceń formy sarmackiej gawędy polskiej nie posiadając zaś siłą rzeczy fleksyjnej biograficznych adnotacji przemówiło do zebranych całą prostotą mowy świata świętego Franciszka w interpretacji papieża Bergoglio, oddając zarazem niezakłamaną atmosferę kabały, wilcząt z ciemnego podwórka Sosnowca i Będzina, Jeruzalem Północy, zaiste pochulanki wileńskiej wymowy jabłkowego ulwi, enigmatycznego dla plebejskiej większości obywateli RP, jak tajemnica kodu maszyny złamanej nie przez Żyda i pedała Turinga, ale przez Polaków Różyckiego i innych oficerów wojska polskiego na emigracji w obediencji szkockiej, tak samo jak loża grupy Windsor, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Jurka Ujazdowskiego, po ojcu pośle z przybudówki stronniczego SD ubeckiej tak samo jak organizacja ukryta pod kryptonimem motorówka przez Kiszczaka, szefa kontrwywiadu wojskowego na Wybrzeżu w ramach operacji Dziwni Ludzie, pokierowanej osobiście przez generała Milewskiego, poznanego szerzej przy okazji wyjścia na jaw operacji prowadzonej przez SB na zachodzie Europy pod kryptonimem Żelazo. Przez byłego zastępcę sekretarza Jaruzelskiego w PZPR, także w randze generała i sekretarza Milewskiego. Kto wie, czy nie brata Milewskiej z domu profesor Milewska-Duda, matki prezydenta który rozszyfrował w obecności ambasadora Szewacha Weissa skrótowiec dwuliterowy RP, pisany między innymi słowie prezydent, prezydent RP, który należy zdaniem doktora Andrzeja Dudy odczytywać dosłownie ekspresji z verbis jako rzecz pospolita przyjaciół. Mówiąc, dziękuję panu ambasadorowi za obecność i muszę powiedzieć, że dla mnie to spotkanie jest symbolem czegoś, co nazywamy Rzeczpospolita Przyjaciół. Prezydent RP wyjaśnił, znowu przytaczamy, dla mnie takim symbolem Rzeczpospolitej Przyjaciół jest właśnie pańska, uśmiechnięta, niezwykle ciepła twarz. Ogromnie się cieszę z pańskiej obecności. Koniec przytoczenia. Duda odciął się tym samym od Republiki Kolesiów. Tuska, Szetyny, Budki i Borsuka. Nie mówiąc już o drugim prl -u. Że do komuny Petru, Walcerowicza Kwaśniewskiego, i nie wspominając, anarchizującego życie społeczno-polityczne, nie tylko już piosenką ZHN już się zbliża antychrześcijańskiego kukiza, który swojej drużyny jeszcze nie założył, a już chciałby wygrywać ze wszystkimi innymi naraz. Ponoć kancelaria prezydenta dlatego nie zaprosiła Kukiza na uroczystość zapalenia świeczek chanukowych, żeby nie wypytywał obecnych niepotrzebnie, czy na sali jest jeszcze, oprócz byłego ambasadora Izraela, także aktualny? Czy może Duda uznał panią ambasador z jakichś względów za persona non grata na hamukowej Audiencji Generalnej? Wcześniej główny rabin polski powiedział, między innymi, przytaczamy, już, jak to już zaczynał kilka lat temu, kiedy prezydent Kaczyński święto pamięć. Robił pierwszy raz tutaj w Pałacu Prezydenckim, tam Hanukowe. I zawsze prezydent miał ten zaszczyt. Nie wiem, czy mogę zaprosić pana prezydenta. Pan prezydent jest. Proszę zapalić szames, który służy wszystkim innym i tak dalej. Koniec przytoczenia. To tak, takie przytoczenie luźne, luźnym w gadanym Hanukowym dr Andrzej Duda mówił o cudach. O Nowym Testamencie Lecha Kaczyńskiego, ale i nawiązał do Starego Testamentu. Przytaczam. Pan Bóg czyni cuda we wszystkich pokoleniach, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Koniec Przytoczenia. To chyba za Singerem czy Zingerem. Źródłem nieświadomości ludzkiej jest analfabetyzm, brak dostępu do internetu, ale i tabuizacja otaczanie odgórną zmową milczenia, tak zwanej poprawności politycznej zasadniczych spraw dla narodów i państw rządzonych przez globalistyczną sitwę kryptosjonistów. Dobrze się stało, że prezydent RP dołożył cegiełkę do dzieła detabuizacji żydostwa w Polsce. Chociaż zacień na świeczniku chanukowym zapalonym przy pomocy światła przeniesionego na szamesa, świeczki zapalonej przez poproszonego o to dudę, wszystkich Polaków, bez tradycyjnego nakrycia głowy żydowskiej, a następnie odłożonej świeczki po zgaszeniu na stolik przez Naczelnego Rabina Polski i podjętego obrzędowo przez Żydówkę towarzyszącą rytuałowi, na co celebrant odpowiedział podjęciem świeczki po prezydencie RP i położeniem jej zaraz w tym samym miejscu. Z uprzejmym ukłonem w stosunku do koncelebrantki w dworskim przytrzymaniu prawą dłonią krawata i obu pół rozpiętej marynarki od czarnego garnituru z dobrej wełny. Z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski. Do usłyszenia Państwu i jeszcze e, melodia chanukowa. savano rajne ranu ka no me le ka www.spreaker.com create your own radio show and find thousands of exclusive radio channels Sema Izrael Słuchaj Polską Stefan Kosiewski Fascynacja o błędem Fragment 124 Czyta z Frankfurtu nad menem Autor Na początku motto Pisze pan Roman Piechocki na Facebooku, przytaczam, jakim trzeba być człowiekiem, aby z jednej strony wygłaszać opinię o dobroczynności eutanazji osób starych i cierpiących, a z drugiej strony mówić, że się zbiera pieniądze na ulżenie doli ludziom, w ośrodkach geriatrycznych. Jakim trzeba być człowiekiem, aby z jednej strony dawać przyzwolenie na zabijanie dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony zbierać pieniądze na sprzęt do szpitali dziecięcych. Kim trzeba być, aby stwarzać młodzieży warunki do organizacji orgii alkoholowych i mówić rób ta, co chce ta. Koniec przytoczenia. Jakim trzeba być Żydem w Polsce, żeby słowa modlitwy religii żydowskiej Szma Izrael obracać bezbożnie Pulimowe, przyśmiewcze siema, kierowane do młodych Polek i Polaków, dla zabałamucenia w ich głowach, przy okazji pomnażania prywatnego majątku, którego syn ubowca dorobił się organizując wespół z innymi Żydówkami i Żydami z pochodzenia że braczą inicjatywę nazwaną fałszywie fundacją, gdyż posiadając zaledwie dwa tysiące złotych, słownie dwa tysiące złotych kapitału założycielskiego nie mogła ta grupa czterech osób, zarząd za swoje własne pieniądze nikomu nic zafundować. Zaś zarządzając społeczną zbiórką środków finansowych oraz licytacją przekazanych jej przedmiotów wartościowych dorobiła się majątku, którego najwyższa izba kontroli jeszcze nawet nie podliczyła. Nie obliczył żaden prokurator wielomilionowych strat poniesionych przez Jerzego Owsiaka, między innymi w efekcie niezgodnego z prawem inwestowania przez Jerzego Owsiaka i jego żonę z domu Niedźwiedzka, zarząd, społecznie zgromadzonych pieniędzy w bankowe lokaty kapitałowe, bezprawną wymianę zebranych milionów złotych na dolary, zakup nieruchomości, samochodów i maszyn, wyprowadzanie zgromadzonej społecznie kasy na prywatne, zewnętrzne imprezy rozrywkowe. Czyli mówiąc suchym językiem prokuratora, na pospolitą kradzież pieniędzy ofiarowanych przez naród w intencji poprawy stanu ochrony zdrowia tegoż narodu. Jakim trzeba być synem Żyda i łbowca, żeby za cenę korzyści finansowych wciągać do zorganizowanych przez siebie nikczemnych geszeftów swoją własną żonę i zakładać razem z nią czteroosobowy zarząd. To jest bandę tworga ze zmieniającym się dla picu rotacyjnie prezesem fundacji, której celem wyższym była i jest tylko i wyłącznie działalność propagandowa na rzecz tak zwanego PIARu fałszywego uwznoślenia postaci polityków biorących centralnie i lokalnie w miasteczkach i w gminach udział w nikczemnym wyciąganiu pieniędzy od narodu polskiego na rzecz poprawy stanu zdrowia tegoż narodu. Jakim trzeba być elementem panowania przetransformowanej ubecji Kiszczaka w Polsce, który zabójcą księdza Popiełuszki okres spędzony we więzieniu zaliczył do stażu pracy, żeby uzyskać dla szatańskiej działalności poparcie Wojska Polskiego, a konkretnie ponad tysiąca żołnierzy oraz pracowników wojsk lądowych, którym generał Cieniuch, szef sztabu wojsk lądowych, rozkazał w 2012 roku zorganizowanie w 20 miejscach w Polsce wojskowych punktów rozdawania za darmo żywności i udzielenie wsparcia nie dla prywatnej przecież działalności Jerzego Owsiaka i jego bandy rodzinno-towarzyskiej, lecz dla działania prawdziwej władzy kryptosyjonistów, Żydów ukrytych w Polsce, rzekomo demokratycznej i rzekomo odzyskanej dla narodu polskiego przez Żydów Lecha Wałęsę i Lecha Kaczyńskiego, przy kielichu z Żydami, Adamem Michnikiem i Czesławem Kiszczakiem na polecenie Żyda Jaruzelskiego w Magdalence. Detabuizacja to odrzucenie tabu narzuconego przemocą przez żydokomunistycznych złoczyńców Uwolnienie Polski spod buta cenzury bandytów. Pod hasłami wolność, równość, niepodległość w noc styczniową 1863 roku Centralny Komitet Narodowy wezwał do walki przeciwko zorganizowanej carskiej armii Nieuzbrojoną Młodzież Polską Nieprzygotowaną Do powstania Którą nie mogli Bo nie chcieli pokierować Rozbici I fałszywi przywódcy Kunktatorzy I straceńcy. Tej refleksji Nie może zabraknąć Podczas ognisk i uroczystości organizowanych przez organizację harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego. Ostatni punkt prawa harcerskiego, systemu zasad obowiązujących w harcerstwie przyjęty przez ZHR mówi harcerz jest czysty w myśli i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Ten sam punkt będący podstawą wychowania harcerskiego w Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju mówi harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi. Szkodliwe nałogi to przyzwyczajenia narzucone psychice człowieka przy użyciu chemicznych środków takich jak alkohol i narkotyki lub innym sposobem przez lansowanie zachowań demoralizujących Obracających w niwecz wielowiekowe wychowanie narodu polskiego, stawiających na głowie świat wartości przez podstępnie narzucaną kontrkulturę byle jakości, promującą fałszywe wartości siema z woli oraz we wykonaniu a społecznych typów cynicznych manipulatorów ukrywających swoje prawdziwe oblicze zamaskującymi oprawkami okularów, popularną muzyką, czy też świadomie używanym jąkaniem, które zgodnie z wiedzą psychologów skupia na urodzonym rzekomo z niepełnosprawnością nadawcy komunikatu językowego pozytywną uwagę kulturalnego odbiorcy. Demoralizacja narodu polskiego to wsparcie Wojska Polskiego czy Prezydenta Gdańska dla ogłupiających naród polski działań w ojczyźnie naszej, których celem jest zbijanie kasy przez cynicznych cwaniaków Zambergold czy Fundacji Owsiaka, a także angażowanie wojska polskiego do bezprawnej agresji na Irak, za którą to decyzją ukrywała się przed odpowiedzialnością karną. Druga banda czterech Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Majdziński. W celu osądzenia bandytów angażujących wojsko polskie w antypolskie i antyludzkie awantury militarne wystąpiłem w marcu 2003 roku do rządu Republiki Federalnej Niemiec jako przebywający od 15 grudnia 1982 roku na emigracji politycznej w Niemczech obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i prezes Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem ze zapytaniem czy mogą być osądzeni Faśniewski, Miller, Cimoszewicz i Szmajdziński postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i otrzymałem z datą 27 marca 2003 roku odpowiedź rządu RFN, którą poniżej w całości przytaczam, przypominając, że nie żyje już minister Szmajdziński, który wydał rozkaz do napadu na Irak jednostce wojskowej GROM dowadzonej przez późniejszego samobójcę Petelickiego. W beztroski sposób do napadu na Libię podburzał natomiast niedawno świat minister spraw zagranicznych RP, Radosław Sikorski, który wczoraj znowu wyraził bezmyślnie przytaczam głębokie zaniepokojenie eskalacją działań militarnych zainicjowanych przez radykalne ugrupowania rebeliantów w północnej części Mali. Koniec przytoczenia. Należy zatem wyjaśnić premierowi Tuskowi, że Radek Sikorski rozmija się z prawdą. Albowiem eskalacji napięć dokonały działania militarne Francji, która nie miała mandatu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych do wsparcia mili militarnego marionetkowego rządu w Mali i do podjęcia przy zmasowanym udziale lotnictwa ataków na powstańców styczniowych w Mali. W pierwszym dniu wojny atomowego mocarstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej przeciwko murzynom uzbrojonym w przekute na sztorc sierpy i karabiny sowieckiej jeszcze produkcji Strącony został jeden helikopter francuskiej armii i zastrze zastrzelonych zostało ponad 100 osób. Tymczasem minister spraw zagranicznych Niemiec, Westerwelle, powiedział 13 stycznia 2013 roku jasno w odpowiedzi na wsparcie Francji dla wojska rządowego w Mali, że przytaczam ein Einsatz deutscher Kampftruppen steht nicht zur Debatte. Udział niemieckich oddziałów wojskowych nie może być brany pod uwagę w rozmowach. Planowanie misji szkoleniowej Unii Europejskiej dla Wojska Malijskiego będzie kontynuowane czy i jak Niemcy wezmą w tym udział, będzie zadecydowane po zakończeniu planowania. Podkreśla się w oświadczeniu ministra Westerwelle, że Niemcy popierają w zdecydowany sposób afrykańskie starania o pośrednictwo w politycznych procesach bowiem długotrwałe zarzucenie konfliktu w Mali może być ciągnięte tylko drogą politycznego rozwiązania, które przywrócenie konstytucyjnego porządku w Mali połączy z podjęciem uprawnionych spraw północy tego kraju. Sikorski. Angażuje natomiast MZ Rzeczypospolitej Polskiej stronniczo przeciwko zamieszkałym na północy Mali ludom posiadającym historycznie ukształtowaną odmienną tożsamość kulturową i religijną. Od ludów południa Mali, z którymi połączyło te miliony ludzi jedynie obce panowanie kolonialne. Błędem ukrytych Żydów, kryptosjonistów w Polsce i w Europie jest postrzeganie społeczeństw zdominowanych przez siebie siłą i podstępem państw jako jedności. Społeczności państw europejskich są bowiem dzisiaj nadal heterogeniczne, niejednorodne. Tak na przykład Żyd i brytyjski obywatel kieruje polityką zagraniczną rządu RP i powinien przez to podchodzić w bardziej wyważony sposób do problemów międzynarodowych, tak samo, jak i sprowadzony z Wielkiej Brytanii drugi Żyd i minister do spraw finansów, który podmienił sobie imię na Jacek i obciął nazwisko z dwuczłonowego na jednoczłonowe Rostowski, bo trwa w naiwnym przekonaniu, że nikt nie dostrzega już tego drugiego człona, jak nikt poddanych nie widział w baśni nowych szat króla. Fascynacja, obłędem czy też słabość umysłowa ludzi, którym powierzono losy kilkudziesięciomilionowego społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy zmowy zawartej w Magdalence, przez żydokomunistycznych oprawców księdza Popiełuszki i przy tak zwanym okrągłym stole ukrytych Żydów, kryptosyjonistów jest słabością zasadniczą, systemowym kalectwem państwa polskiego w XXI wieku, które oparte zostało na milczącej zgodzie na zło fałszywych autorytetów, członków Episkopatu Polski, wywodzących się etnicznie z kazarskiego żydostwa i dlatego tylko mianowanych biskupami w znakomitej większości przez JP2, który był synem Żydówki, a przygarnięty został do seminarium duchownego w Krakowie dla ochrony przed represjami, represyjnymi zarządzeniami władzy posługującej się ideologią narodowo-socjalistyczną w podbitej przez hitlerowskie Niemcy Polsce. Nazwiska bałamut używał Żyk którego domu zamieszkał z rodziną ojciec Karolka Wojtyły. To jednak długo jeszcze nie powód, żeby cyniczni ludzie, zabawiający się wykorzystywaniem zbieżności nazwisk ze żydowską kabałą, wyciągali z kogla mogla uzasadnienie dla bałamucenia, Polaków Owsiakiem czy Sikorskim znanym z bohaterskiego nazwiska generała i premiera, którego adiutantem był założyciel Bilderbergów, Rettinger, który nie odstępował generała Sikorskiego na krok, a tylko nie zdążył na śmiertelny lot do Gibraltaru albo i Rostowskim który straszył już Polaków wojną i swoją ucieczką INSPE po azyl polityczny do Stanów Zjednoczonych. W post-żydokomunistyczny system panowania nad Polską wciągnięta jest między innymi etnicznie żydowska opozycja Kaczyńskich, Żydowskie etnicznie Polskie Stronnictwo Ludowe, Żydowska etnicznie Partia Piwa, Leszka Bubla, a i Żygowiny Jerzego Korwina Mikę, jakie są, każdy widzi. Ksiądz Baka miał szczęście żyć w kościele przedsoborowym, którego kształtu nie układał Zabłocki, z PZKS-u, katolik reżimowy, obecny każdego dnia na Soborze Watykańskim, jak oko i ucho KGB, mieszający na Soborze, jak niewidzialna ręka masonerii. Jak niewidzialną ręką służby bezpiecze Służba Bezpieczeństwa kierowała każdym krokiem pierwszej Solidarności, i powołała jawnie drugą Solidarność pod tą samą nazwą, lecz ze zmienionym statutem i wyznaczonymi do przeprowadzenia prywatyzacji korzystnej dla ubowców. Jerzy Owsiak nie wziął się z niczego, a tylko jest nicością, fałszywym światłem. Tak zwanym efektem halo, który powstaje przy zapadaniu się w czarną dziurę całego świata wciąganego przez pole jej grawitacji w otchłań kosmicznego wychodka. Z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem mówił druh Stefan Kosiewski w stopniu działacz harcerski w Związku Harcerstwa Polskiego, poza granicami kraju. Dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Grychałw.